I za głosem serca, głosem serca, kiedy nie wiesz dokąd, gdy się wahasz w którą stronę skręci życia ogręt I za głosem serca, poprowadzi cię wysoko. Zaufaj intuicji. Twojej pierwsze myśli Świeże spojrzenie Słodkie jak wiaderko wiśni Nie porwać się uczuciom Jak wieki temu tamte Zadziałaj z polotem Bądź raz ryzykatę Idź za głosem serca Kiedy nie wiesz dokąd, Gdy się wahasz w którą stronę Skręcić życia ogrod Idź za głosem serca poprowadzi cię wysoko Idź za głosem serca Spijesz szczęścia na Raz wderz Dech na dwa Poczuj jak rośnie W tobie siła lwa Na trzy zamknij oczy Na cztery ręce unieś Już wiesz jaki obrać właściwy kierunek Odpowiedź to tobie. tobie Więc a głęboko Co kryje to czego nie widzi oko O to a podpowiedź Każdym przemiał inne Predyspozycje Trzeba węzpie odnaleźć Zamiast na siłę, bicie Wszystko będzie wspaniale Gdy będziesz miał ambicję Ustawić czoła słabością Eliminuj i liczy Wiesz energia Energia municja Brud to, co kochasz, pozwalaj sobie na delicję Czuj się jak prawdziwy, szczęścia, beneficje Dosyty te słowa, pielęgnuj w pamięci Przejrzyj czasem zdjęcia, niech się łezka wokół kręci I za głosem serca, kiedy nie wiesz dokąd Gdy się wakasz w którą stronę skręci życia okręt I za głosem serca, bo cię wysoko I za głosem serca, a spijesz szczęścia kratę, Śmiało do przodu, motywacji kawalerie. Gdy naładowane, to pełna już baterie, nie być że coś trudne jest, wszystko podejścia, kwestia nie będziesz się zniechęcał, a proste będzie jak pieska. idź za głosem serca, nie cofaj się przed niczym rób zawsze to, coś się dla ciebie liczy, przypomnij sobie jaki byłeś kiedyś, czego chciałeś, czego zrobić nie zdążyłeś nim wydoroślałeś poczuj w sobie moc zmieniania przyszłości, rozluźnij mięśnie, mięśnie i rozprostuj kości poczuj w sobie moc w przyszłości zmieniania, to ty jesteś udanego kierowania Poczuj w sobie moc zmieniania przyszłości Rozluźnij mięśnie i rozprostuj kości Poczuj w sobie moc przyszłości zmieniania To postanawiania zastanawiania na działania Możesz dotrzeć tam, że nie dotarł jeszcze nikt Możesz, Możesz. pokuć to, czego inni nie poczuli Możesz wszystko teraz, zrobić wszystko w nich być tą życia bylosowanej póli. I za głosem serca, kiedy nie bysz dokąd. Gdy się w którą stronę skręcić życia okręt. i za głosem serca poprowadzi Cię wysoko I za głosem serca a spijesz szczęścia krople. I za głosem serca, kiedy nie bierz dokąd. Gdy się w którą stronę skręci życia okręt. i za głosem serca poprowadzi Cię wysoko. I za głosem serca a spijesz szczęścia krople. Głos przeznaczenia, dudniący pulsem w klatce piersiowej Diament ukryty, sprawia, że krążą erytrocyty Życie bez serca, to życia konwulsje. Nim przeznaczenie, tkanek każdego Przesiąknięte, wyciskać można, jednak pokład złego, stając, by było w nim tylko to, co piękne. Wpadzi wysoko, z trudnym wyborom Już dasz radę sprostać Sam przecież wybierasz, kim jest Twoja postać Nie bój się wszystkiego, postawić na jedną kartę Miej odwagę, jakiej nie miał nawet bonaparte Na raz, wdech, wydech na dwa czym jak rośnie To by siła lwa Na trzy, zamknij oczy, na cztery, wracę mieć. Już wiesz, jak je brać, właściwy kierunek Na raz, wdech, wydech na dwa Poczuł jak, jak rośnie, w to bym siła na, dwa, na, na trzy zamknij oczy, na cztery ręce unieść Już wiesz jak je brać Właściwy kierunek, na raz wdech, wydech na dwa Poczuł jak, jak w tobie, rośnie, w to bym siła na, dwa, na trzy zamknij oczy, na cztery ręce unieść Już wiesz jak je brać Właściwy kierunek, na raz wdech